Boże Państwu. Dzisiejsze czytanie składać się będzie z czterech części. Pierwsza z nich: wystąpienie rzecznika interesu społecznego. Druga: pismo Andrzeja Czyżewskiego, byłego ministra rządu na uchodźstwie do prokuratora generalnego trzecie pismo pana Czyrzewskiego, do Grzegorza Niedźwieckiego czwarte projekcja filmu fotek z wystawy cmentarz żydowski w Łodzi 200 lat temu 200 lat historii Żydów w Łodzi wystawa kilka lat temu w Tel Awiwie Witaliśmy piosenką zespołu Multiverse Theater z Nowego Jorku. Andrzej Seremet, prokurator generalny, pismo byłego członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Następnie, jak zapowiedziałem, będzie... Prowadze, przepraszam, pierwsze będzie wprowadzenie, właśnie wprowadzenie, rzecz, wystąpienie rzecznika interesu społecznego. To będzie zapowiedź tego pisma byłego ministra. I trzecie to jest aktualne z bieżącego roku, sprzed dwóch dni. Pismo, list do Grzegorza Niedźwieckiego, też pana Czerzewskiego z Hamburga. A trzecie to przypomnienie dobrej roboty, którą wykonuje Włodzi, Towarzystwo. Fundacja Monumentum Judaicum Lodzense, pan dyrektor Marek Szukalak i dokumentację tego mamy zawieszoną na blogu yes.blogs.pl, który Ostatnio został zawieszony przez y, administratora gazetę wyborczą Agora i odwieszony po naszych protestach do prokuratury w Hamburgu i w Warszawie. Czekamy obecnie na odwieszenie przez szanownych pomoc państwa Agora reszty bezprawnie zawieszonych blogów. I nie na tydzień tylko w celu skopiowania sobie przez nas danych, naszych danych, lecz w celu eksponowania zawieszonych danych za darmo szeroko ludziom zgodnie z prawem i sprawiedliwością, która nakazuje dzielenie się nie samym chlebem po bratersku z bliźnimi no i zawieszamy właśnie to co w tej chwili będzie odczytane rzecznik interesu społecznego Polski Komitet Narodowy 43 prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego uwaga to już mamy uwagę kolejną. Uwaga 148. Zarys estetyki Hazarów, Herody. Heroderz Pilfon Stefan Kosiewski. Zniweczona rzeczywistość, rozdział 539 o wyższości rozumianej pomyśli profesora Feliksa Konecznego apokaliptycznie ujmującego w konkluzji dzieła swego życia konflikt różnych cywilizacji zatem w akcjologicznie rozumianym wartościowaniu charakteru nowoczesnej, awangardowej a zarazem tradycyjnej wielogry wymiarów sceny narodowej Multiverse Teatr In Progress, Herody, Herodenspiel von Stefan Kosiewski nad terrorystyczną, ubecką zasadą jednolicie stosowaną w czasach stalinowskich przez żydokomunistycznych oprawców Którzy robili za prokuratorów, patrz Stefan Michnik, brat Adama Michnika z Koru i Magdalenki, trockistowską zasadą stosowaną totalnie na całego przez nieludzkich złoczyńców do etnicznie, w stosunku do mi etnicznie miejscowych Polaków po 1989 roku metodą wyciągania pojedynczo do załatwienia w odrębnym postępowaniu z całej złożoności świata przedstawionego, widę świat nieprzedstawiony, Kraków 1974 roku, wspólne dzieło krytycznie ustosunkowane w treści do rzeczywistości literackiej PRL-u. Autorstwa młodych naówczas Adama Zagajewskiego, absolwenta filozofii marksistowsko-leninowskiej i slawisty Juliana Kornhausera, postulowanego ostatnio nawet przeze mnie osobiście do Literackiej Nagrody Nobla, teścia prezydenta elekta Andrzeja y, Dudy za lewackie wiersze, dużo lepsze przecież od prostackich, limeryków Szymborskiej, z domu Rottermont, znanej bardziej z prekursorskich w stosunku do całego postmodernizmu drobiazgów młodoliterackiej nowej huty w rodzaju zbiorowej fraszki do ministra bezpieczeństwa publicznego na biskupa Kaczmarka. O wyższości nierozdzielania światła zapalonej zapałki na czworo bo w taki sposób mogły zdobywać sprawność strażaka żydokomunistyczne zuchy z czerwonego harcerstwa korowca kuronia czy czarnych czupryn zastępy macierewicza z koru obecnie czarna owca piąte koło u wozu szydło w ścisłym kierownictwie partii Prawo i Sprawiedliwość pomyśli Jarosława Kaczyńskiego. O wyższości przedstawiania świata scen wielu w ujęciu rzeźby Lincolna z dłońmi złożonymi masońskim znakiem na wiązkach rusk -liktorskich, nad prymitywnym parodiowaniem przekazu medialnego. Nie patrz, nie oglądaj na YouTube filmików sygnowanych znakiem rola w roli mądrego i sprawiedliwego, gdyż na plakacie firmowym masoneria ma tam u idiotów dłonie zamoczone w ludzkiej krwi. Nie patrz na radio Ursynów, na YouTube, które fascynacją, obłędem dotknięty antyestetyk żydowski rola epatuje na wejściu każdego widza. Zamykając wprowadzenie powiedzmy wprost ludziom nierozumiejącym inaczej Brzeziński i ten drugi żyd amerykański bogaty bo mądry żyjący najdłużej nie wyciąga na przykład sprawy sędziego używającego nazwiska Daniel Strzelecki do załatwienia w odrębnym postępowaniu jak chciałaby umować takich typów ludycznie rozumiana sprawiedliwość reprezentowana w dzisiejszej wiadomości przysłanej o 10.27 przez Bogusław Jan Biedrzyński na Facebooku. Lecz multilateralnie dokonałby zaślubienia z miłosierdziem ludzkim wspomnianego Daniela Strzeleckiego z nowym stanowiskiem, sędziego w pobliskim miasteczku gdzie jeszcze go nie znają? Z urzędu dokonanym przez kończącego kadencję prezydenta RP Komorowskiego, zjęcia Żydów i łubowców o służbowym nazwisku dziadzia, jak bardzo wielu innych tak zwanych opozycjonistów po linii i na bazie w PRL-u. Przytaczam teraz, co grozi sędziemu za ewentualne naruszenie etyki zawodowej. Koniec przytoczenia. Zapytuje naiwnie autor Maciej Suchorabski. Niczym przysłowiowa Marianna Zjedwabne. W redakcji na komputerze gazetaprawna.pl Szanowny panie kolego jak zwracał się do wszystkich swoich studentów promotor mojej pracy magisterskiej o filozofię Elzenbergu, która trzy lata musiała w dziekanacie odleżeć się za Gierka ze względu na niekoherentność jej autora ze systemem przemocy państwa totalitarnego które tacy ludzie, jak profesor Walczak Strzeladzi, właściwie z profesoru z, prof z Instytutu prof w Wołczewa w Katowicach, profesor, nazywa do dzisiaj bezwstydnie państwem dyktatury proletariatu. Nie łowców, tylko proletariatu. Szanowny panie Bogusławie Janie Biedrzyński. Postawmy takie pytanie hipotetycznie. Gdyby im cokolwiek miało za cokolwiek grozić, to czy oni by na to poszli jak Polak za ojczyznę? Który miałby interes w tym, żeby w tajemnicy przed Polakami zmawiać się ze żydobiskupami, opanowanego już przez ubeków na całego kościoła świętego tak jakby nie były opanowane w całości inne TW y, biskup Sawa który wyznaczony został do przyznania się bez bólu po wszystkim do hańby, kasowania z funduszu operacyjnego w taki sam sposób jak europoseł Boni a wręcz odwrotnie do takiego Buzka, który ma zadanie iść do grobowej deski w zaparte, nie przyznawać się do zdrady i sum, które Buzkowi już poseł Karwowski wygarnął jako przejęte z mieszkania w Katowicach, w którym służba bezpieczeństwa dokonała przeszukania w stanie wojennym. Nie chcę wiedzieć, którym roku i przez kogo postawiony został na ziemiach odzyskanych w stumetrowej powierzchni domek, który wyrokiem sędziego Strzeleckiego była żona, została zobowiązana panu spłacić w połowie po uznaniu małżeństwa za szczęśliwie rozwiedzione ale tak sobie wartościuję z korzyścią chyba dla Pana, że jeśli spłaciła, to Pan jest przy kasie, nie oceniając żadnej z wysoko rozwodzących się stron, gdzież wina za przerane życie leży zawsze po stronie obojga rozwodników, którzy połaszczyli się wcześniej na wyimaginowane czy rzeczywiste korzyści połączone ze ślubem cywilnym biorąc pod uwagę że mieszkał Pan w Bolesławcu to ja chyba jestem w stanie pomóc Panu nawet kupić nieopodal za te same pieniądze dwa albo i trzy domki z większą działką na drugim brzegu rzeki. Ze starego miejsca zamieszkania do nowego będzie pan miał z pewnością bliżej niż sędzia strzelecki Daniel ze starego miejsca pracy do nowego. A też przecież nie wie, tak samo jak pan, jakie szczęście może go jeszcze w życiu spotkać, oprócz rzadkiego, zaiste, fałszywego, hrabiego, niczym błękitny Mauritius, spotkania w stolicy magistra historii PRL-u, wrzenionego do rodziny resortowej. Inna sprawa, iż nie ubogaceni o dane osobowe figuranta sędziego Daniela S. w tym przypadku nie wiemy na przykład, czy nie należy on do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja Polskich, tu link wklepać. Aha, to jest doskonałe. Zmiana ten hmm? akcent na polskich. Sędziowie polscy. Polscy etniczni. Nie wiemy ilu sędziów popiera w całej rozciągłości wniosek Helsińskiej Fundacji Etnicznych Praw o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, w szczególności artykuł 4 wyżej wymienionej ustawy. Powyższa ustawa wprowadziła przepisy które w naszej ocenie są niezgodne z konstytucją. Tak przekonani są sędziowie, sędziowie polscy. W całej Polsce gotuje się nagle, czulent. czuć i wygląda na to że kukizowcy pod przykrywką estradowego gadania o Jowach przypuścili po cichu frontalny atak na państwo pod kierownictwem doktora teologii katolickiej Gowina i Biernackiego. W resorcie sprawiedliwości, mięsia już po jakich ten fałszywych hrabia studiach uwierzyli większością Sejmową ustawowo w bezprawie systemowe państwa stanowiącego kontynuację bezprawia Żydokomunistycznego PRL-u. Robią reformy, reformowalne, już w samym założeniu a nikt nie może się połapać co z tego ma mieć jeśli każdy Polak ma ustawowo obiecane za darmo obrońcę jego interesów z urzędu to przecież lepiej niż komunizm taka prywatyzacja zawalanie giertycha pełnomocnictwami z urzędu bałagan systemowy burdel bajzel Gowin w roli kozła ofiarnego Budka Strzeladzi w roli ministra sprawiedliwości który ma do zagrania w życiowej roli nie barana ale piłata w halodach Herodem szpilfą Stefan Kosiewski Lanie wody nad tacą Piłat umywa ręce A ma dwa tylko słowa do wrzucenia Ece homo spicjent musi uważać Żeby nie pomieszał z paradą pedałów Tego co się nazywa Wystąpienie ministra o kasację bezprawnego wyroku z 1 sierpnia 2008 roku, wyroku wydanego z rażącym naruszeniem prawa przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, wskazującego, niżej podpisanego. odbierającego mi przed jesiennymi wyborami możliwość kandydowania. Na co bym tam chciał, na przykład, z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski, a teraz muzyka. Przechodzimy do czytania pisma wysłanego. Gasimy muzyczkę, przepraszam. Gasimy muzyczkę. Przechodzimy do czytania pisma wysłanego do prokuratora generalnego przez byłego ministra w rządzie na uchodźstwie w Londynie, pana Andrzeja M. Czyżewskiego, były minister do spraw informacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, były członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. A więc w dwóch funkcjach wysłał pismo do pana prokuratora generalnego, o następującej treści. Tu najpierw podany jeszcze jest adres w Hamburgu, adres mailowy 16. 8. 2014 roku. Dotyczy, pierwsze, odmowa podporządkowania działań prokuratury normom prawa wspólnotowego. Konwenc konwencyjnego i krajowego w sprawie 18 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych i osób związanych z organami wymiaru sprawiedliwości i prokuratury obszaru apelacji wrocławskiej kierowanych od dnia 19 czerwca 2002 roku na adres poczty elektronicznej prokuratora generalnego. Drugie, druga sprawa, której dotyczy list pana Andrzeja Czyżewskiego z Hamburga do m, pana prokuratora generalnego Sereneta, to jest skutki podjętej z naruszeniem norm prawa wspólnotowego, konwencyjnego i krajowego decyzji prokuratora generalnego z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawie o sygnaturze PG4 Rzymskie KSK 15 przez 13 prowadzące do bezprawnego pozbawienia wolności pani Danuty M. Gaszewskiej osoby nieuleczalnie chorej, stanowiące zapowiedź wywołania zdarzeń skutkujących gwałtownym i zaplanowanym pogorszeniem stanu zdrowia organizmu, natychmiastowym brakiem kontroli nad funkcjonowaniem podstawowych organów podtrzymujących życie, a więc utrata zdrowia poprzez pozbawienie dostępu do przepisanych leków specjalistycznej opieki medycznej i odmowę dostępu do dietetycznego pożywienia. To jest realizację wcześniej ujawnionego planu przewidującego wykonanie uzgodnionej pierwotnie przez sędziów i prokuratorów z obszaru apelacji wrocławskiej decyzji z dnia 29.07.2000 o śmierci świadka Sejmowej Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen S.A. i w śledztwach prowadzonych między innymi poza granicami kraju w sposób zlecony ostatnio przez prokuratorów obecnej Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Prokuratury i Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, to jest przez osoby ponownie wskazane w tekstach 18 zawiadomień przesłanych na adres poczty elektronicznej prokuratora generalnego i adresowanych do niego osobiście. Trzecia sprawa, której dotyczy pismo byłego ministra rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie do prokuratora generalnego w Warszawie, Błędne i sprzeczne z obowiązującymi przepisami artykułów 7, 8, artykuł 9, artykuł 91, ustęp pierwszy, artykuł drugi, artykuł 183, artykuł 190, ustęp 1, ustęp 4 Konstytucji, postanowieniami konwencji z dnia 4 listopada 1950 roku i przewołanymi w zawiadomieniach wyrokami ETPC, wyrokami TSUE, postanowieniami TWE, i TfUE decyzje prokuratora generalnego naruszające porządek prawny państwa członka Unii Europejskiej. Jego obowiązki w zakresie ochrony ofiar przestępstw przed kryminalizacją i wiktymizacją to jest przed zagrożeniami i odwetem ze strony przestępczości zorganizowanej. Czwarte, czwarta sprawa, y, y, y, której dotyczy pismo pana ministra Czyrzewskiego do pana prokuratora generalnego Seremeta. Współdziałanie prokuratora generalnego w nielegalnych w świetle obowiązującego prawa wspólnotowego czynnościach procesowych prowadzących do stygmatyzacji i kryminalizacji ofiar przestępstw zagrożonych skutkami działań zorganizowanych grup przestępczych poprzez odmowę podjęcia czynności nakazanych przez prawo wspólnotowe i do których podjęcia jest on, to znaczy prokurator generalny, bezwzględnie zobowiązany. Przez uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Czytamy dalej. Przedmiotowe wystąpienie, zawierające od początku akcenty formalnie, dotyczy zarzutu, jaki powinien zostać postawiony prokuratorowi generalnemu. Stwierdza pan, minister Czyżewski który z chwilą jego nominacji podejmuje jawnie działania wbrew obowiązującemu prawu wspólnotowemu względnie wprowadzając w błąd opinię publiczną i inne organy władzy i administracji państwowej co do zakresu i rangi procesowej przysługujących obywatelom gwarancji podmiotowych, stronniczo interpretuje znaczenie tych gwarancji dla krajowego porządku prawnego. A zatem zarzut powinien się koncentrować na źródłach kryminogennej bezczynności prokuratora generalnego. Chcąc uniknąć powtórzenia kilkuset stron tekstu, który powinien być przynajmniej pasywnie znany prokuratorowi generalnemu i jego podwładnym. Przypominam jednocześnie, że za treścią zawiadomień, które ten tekst wypełniały, nie dochodziło ze strony prokuratury generalnej do podejmowania żadnych decyzji które byłyby zgodne z obowiązującym prawem wspólnotowym i krajowym. Treść tych zawiadomień przesyłanych od 19.06.2012 na adres elektroniczny prokuratora generalnego jest znana Kancelarii Sejmu, Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Finansów, i kilku, kilkudziesięciu prokuraturom w całym kraju. Dysponuje w tym zakresie dowodami wejść ze strony wyżej określonych urzędów na strony internetowe, na których te zawiadomienia i załączone do nich dowody były opublikowane. A więc, formułując zarzut, wymieniony powyżej w punkcie pierwszym wystąpienia punkt pierwszy odmowa podporządkowania działań prokuratury normą prawa wspólnotowego to przyp przypomniałem tylko ja czytający e teraz połubiłem się troszeczkę wracamy chcąc uniknąć a to było Formułując zarzut wymieniony powyżej w punkcie pierwszym wystąpienia, chcę całą mocą podkreślić, że praktykowane od początku przez prokuratora generalnego działania, dla których on znalazł uzasadnienie w przepisie paragraf 122 ustęp 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowiąc przykład czynności niezgodnych z obowiązującym prawem wspólnotowym notowym i konwencjonalnym, i, i konwencyjnym, przepraszam. Odpowiednio do obowiązku ustanowionego dla każdego państwa członkowskiego Polska jest takim państwem od co najmniej 1993 roku. Zastosowanie ma przede wszystkim prowspólnotowa wykładnia aktów prawnych za treścią artykułu 249 TWE, co oznacza przede wszystkim obowiązek stosowania się do wyroków TSUE C14878, C10689, C912 i c 283 Ponieważ za każdym razem zawiadomienia, których treść jest teraz dostępna publicznie, dotyczyły przestępczości zorganizowanej, to decyzje prokuratora generalnego odnoszące się do wniosków o ściganie karne wskazywanych sprawców powinny były być uzasadniane tylko i wyłącznie w oparciu o normy procesowe wywodzące się z decyzji ramowej Rady 2001 przez 220 WSISW z dnia 15 marca 2001 roku w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym i z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012 przez 29 US z dnia 25 października 2012, ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Oraz następującej decyzje ramowe Rady 2001 przez 220 WSISW. Po stronie prokuratora generalnego występuje co najmniej od 2001 roku obowiązek znajomości treści wyżej wymienionych aktów prawnych i zasad wprowadzonych treścią postanowień konstytucji w artykule 7, 8, 9, artykule 91, ustęp 1, ustęp 2 i postanowień konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950, artykuł 1, artykuł 5, 6, artykuł 13, 14. Z tych samych powodów prokurator generalny ma także zawsze obowiązek skrupulatnego zbadania sprawy zgodnie z wymogami konwencji Strasburskiej Konwencji z dnia 4 listopada 1950 roku. Wyrok Wielkiej Izby utp z dnia 3 października 2006 skarga numer 543-03 paragraf 332 i to nie tylko w kierunku przypomnianego nakazu o którym ponownie przypomniał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 26 czerwca 2014 sygnatura akty 1 rzymskie KZP 14 przez 14, ale też i w odniesieniu do treści składanych zawiadomień nawiązujących do uchwały siedmiu sędziów SN z dnia 18 grudnia 2014 roku akt 1 rzymskie KZP 19 przez 13 z uwagi na przedmiotową treść tych zawiadomień i dołączonych do nich dowodów wskazujących na popełnianie w sposób zorganizowany czynów wymienionych w artykule 299 paragraf 5 i paragraf 6 kodeksu karnego Widzę? pranie brudnych pieniędzy i transfer gigantycznych kwot na zagraniczne konta. W tle postawionego zarzutu znajduje się uprawniona konstatacja, że prokurator generalny działa nadal przeciwko obowiązującemu prawu zauważa były minister w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, odsyłając wnoszone zawiadomienia do prokurator rejonowych nieuprawnionych w ogóle do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących krajowej i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. W tym miejscu czuję się uprawniony do poinformowania prokuratora generalnego, że w najbliższym czasie zostanie on wezwany przez inne wspólnotowe organy śledcze do wyjaśnienia, dlaczego przez okres czterech lat nie podjął działań nakazanych przez decyzję ramową Rady z dnia dwa, e, 2001 przez 220 w i i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 2012-29 Unii Europejskiej. Zapytuje pan Czyżewski. Już na wstępie trzeba podkreślić, że jego zachowanie, chodzi o prokuratora Seremeta, w tej sprawie jest z gruntu błędne. Albowiem generalnie obowiązuje zasada, że organy państwa członkowskiego nie mogą tłumaczyć swojej bezczynności brakiem implementacji dyrektywy w terminie. Powołane wyżej akty prawne, wyroki sądowe Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obowiązują od chwili ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Widzę artykuł pierwszy, artykuł czterdziesty artykuł czterdziesty konwencji Strasburskiej. Rozwijając zarzut postawiony w punkcie drugim wystąpienia, wystąpienia pana Przyszawskiego, Należy dokonać uzupełniająco odesłania do treści decyzji prokuratora generalnego z dnia 8 kwietnia 2014 i odpowiedzi na nią z dnia 25 czwartego 2014 oraz treści wniosku pani Danuty M. Gaszewskiej z dnia 15 2014, mającego umocowanie. W wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 października 2006 roku. Skarga nr 543 przez 03, paragraf 32, i zaleceniu, recommendation, number, 2000 z dnia 19 stycznia 2000 roku. Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ponownego rozpatrywania lub wznowienia pewnych spraw na poziomie krajowym na skutek Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz zalecenia CM, Recommendation, e, tak, z dnia 2008, z, drugiego, z dnia 6 lutego 2008 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich dotyczącego skuteczności zdolności krajowej do szybkiego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dotychczasowe postępowanie Prokuratora Generalnego w sprawie kierowanych do niego zawiadomień i wniosków, które można znaleźć w prokuraturze generalnej pod sygnaturami PG 4 Rzymskie KSK 115 przez 13, PG 4 Rzymskie KSK 18-14 przez 13, PG 2 Rzymskie DSA 185 przez 12, PG2 rzymskie DSA 111 przez 14 i inne. Jest dowodem na to, że prokurator generalny nie zna w ogóle prawa wspólnotowego. Konstatuje były minister rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie do spraw informacji. Stanowisko takie zaprezentował ponownie w dniu 26 czerwca 2014 roku występując z próbą uniemożliwienia podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały odpowiadającej skutkom wyżej wymienionej decyzji podejmowanych przez Komitet Ministrów Rady Europy i linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po upływie dwóch miesięcy od uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 1 KZP 14 przez 14 i po upływie 9 miesięcy od daty podjęcia przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w dniu 18 grudnia 2013 1 KZP 18 przez 13 i innej uchwały, mającej tutaj podstawowe znaczenie karnoprocesowe. Prokurator Generalny nie czuje się związany stanowiskiem Sądu Najwyższego, mającej za każdym razem rangę zasady prawnej. Dla przypomnienia i podkreślenia znaczenia stanowiska Sądu Najwyższego, dla przywrócenia w końcu podstawowych praw procesowych, przysługujących także pani Danucie M. Gaszewski, od początku, to jest od chwili wystąpienia w dniu 7 czerwca 2000 roku z pierwszym zawiadomieniem do organów prokuratury należy zaznaczyć, iż uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 roku wprowadza na stałe do krajowego porządku prawnego zasadę, która brzmi potrzeba wznowienia postępowania, o której mowa w artykule 540 paragraf 3 Kodeks KPK może dotyczyć nie tylko postępowania w sprawie, do której odnosi się rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o naruszeniu konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ale także do innych postępowań karnych, w których zaistniało naruszenie postanowień konwencji tożsame w układzie okoliczności faktyczno-prawnych do stwierdzonego w orzeczeniu tego Trybunału wydanym przeciwko Polsce. Tu było przytoczenie, koniec przytoczenia. Prokurator generalny, nie znając w pierwszym rzędzie prawa wspólnotowego i ignorując zasady przyjęte przy tworzeniu instytucji prawnych Rady Europy, zachowuje się jak przedstawiciel innej, pozapaństwowej struktury. To jest zawarty te, y, y, y, zarzut, więc przeczytajmy to jeszcze raz. Prokurator, nie znając w pierwszym rzędzie prawa wspólnotowego, i ignorując zasady przyjęte przy tworzeniu instytucji prawnych Rady Europy, zachowuje się jak przedstawiciel innej, pozapaństwowej struktury. Tak na marginesie talmudycznie to, to, to jest struktura chyba ponadresortowa, ponad ja nie wiem, po, pozapaństwowa. To, to do wiadomości pani Ewy Kopacz, premier w, w szczególności to taka uwaga, glosa na marginesie ode mnie i teraz czytamy dalej należy powiedzieć że niebezpiecznej dla dalszego bytu tego państwa w ogóle mam nadzieję zauważa były minister w rządzie, na emigracji, że wkrótce będę miał możliwość szerzej i wobec uprawnionych organów innego państwa wypowiedzieć się właśnie na temat działalności prokuratora generalnego i osób, które są beneficjentami jego niezgodnej z obowiązującym prawem działalności. Odnosząc się do stanu faktycznego wywołanego skutkami bezczynności prokuratora generalnego w sprawie kierowanych przeze mnie i panią Danutę M. Gaszewska do niego zawiadomień i wniosków, chcę podkreślić, że doprowadził on już do bezprawnego pozbawienia wolności pani Danuty Mgaszewskiej i czynnie uczestniczy w działaniach doskonale mu znanych osób, które są zajęte, w cudzysłowie, wykonywaniem dalszych zabójstw na zlecenie. Koniec tu znowu w koniec przytoczenia, wykonywaniem dalszych zabójstw na zlecenie. Uczestniczy, że, aha, że, że prokurator generalny Seremet uczestniczy, mianowany na tydzień przed śmiercią Lecha Kaczyńskiego, to na szczęście dla Jarosława Kaczyńskiego, że czynnie uczestniczy w działaniach doskonale mu znanych osób, które są zajęte wykonywaniem dalszych zabójstw na zlecenie. To nadzieję ma pan Czerzewski, że wkrótce to przed organami innego Państwa Sądu będzie osądzony. Kto trzeba? Odmawiając pani Danucie M Gaszewskiej skrupulatnego zbadania sprawy zgodnie z wymogami konwencji to jest wniosku o wystąpienie ze skargą kasacyjną tutaj na marginesie wtrącam znowu swoje pan minister Budka ma możliwość wystąpienia o kasację bezprawnego wyroku którym ta banda żydowska ukryta w strukturach ministerstwa sprawiedliwości skazała mnie robiąc sobie chucpę ze sprawiedliwości, prawa ze wszystkiego, z rośliny powstania warszawskiego, skazałem mnie 1 sierpnia 2008 roku. Za rzekomą kradzież dzieciom starej piłki do gry w piłkę nożną. No, na co mnie piłka? Tu piłek mam pełno. Mogę wyjść za darmo grać na każdym boisku. Chętnie młodzież przyjmie mnie do każdej drużyny. No to... Coś, coś. Nie miał pan czego innego kraść, mówi Wałęsa. Tu w rozmowie ze mną telefonicznej na, na, tym, na Skype. Mm -mm. Czyli tym nawet tym dostarczyłem satysfakcji byłemu koledze związkowym. Wracając do poważnych spraw. Pani yy, Gaszewska została uwięziona bezprawnie przez tę bandę. Tak samo jak w Krakowie. Banda kieruje na badania psychiatryczne, doktora, kękusia, ale to, to glasy na marginesie. Wracając do tego, co powinno być, do, do tych uwag, do, do tego, co powinno być. Odmawiając pani Danucie Gaszewskiej, skrupulatnego zbadania sprawy, zgodnie z wymogami konwencji, to jest wniosku o wystąpienie ze skargą kasacyjną w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Wrocławia, fabrycznej we Wrocławiu, sygnatura 12 rzymskie K648 przez 06 i równocześnie ignorując uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 roku, 1 KZP 14 przez 14 Doprowadził do wykonania Bezprawnej decyzji Tego sądu Pozwalającej Na pozbawienie wolności Osoby Której odmówiono Dostępu do sądu I prawa do obrony Bardzo ciężko chorej Cierpiącej Na nieuleczalną chorobę Której w każdej chwili Grozi śmierć tu poważna uwaga na marginesie znowuż do ministra Budki. Ja byłem w tym dniu, w którym zaatakowany zostałem przez trzech policjantów w mieszkaniu przy ulicy Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Byłem przyjęty w szpitalu miejscowym, ponieważ ta banda żydowska w strukturach policji nie chciała wezwać lekarza do mnie. Musiałem iść sam, zgłosić je do szpitala. A tam już na mnie czekał lekarz który nie chciał w ogóle ode mnie dowodu osobistego, nic mu nie było potrzebne, żadna moja karta tylko chciał mi wbić dwa zaszczyki zapytałem na co te zaszczyki no, to, to, to ogólnie, żeby tam witaminy żeby panu pomóc i nie się pan położy chodziło o to, żebym żebym się wyspał po tych przeżyciach, które mogły spowodować zgon tak na przykład jak zmarła nagle Świętej Pamięci Mama Pana Stonogi. Po tym, jak ta banda żydowska w strukturach służb penitencjarnych wymacała tą kobietę, rozebrała do naga i wymacała matkę. I matka Pana Stonogi zmarła. Zmarła natychmiast. Po, tym, po tej zbrodni. Nie mam innego słowa. Ja nie wyrażam solidarności z działaniami politycznymi, medialnymi, czy innymi, gospodarczymi tego człowieka. Żal mi po prostu sieroty. Moralnie. Wyrażam Solidarność, oburzenie z tego rodzaju traktowaniem obywateli, Rzeczypospolitej Polskiej, jakie mnie spotkało, jak się spotyka wielu ludzi, dlatego że w Polsce rządzi Banda z Magdalenki, Kaczyński, Wałęsa, Michnik i cała ta reszta Sekula już nie żyje, zastąpił go bujak na, na urzędzie szefa od, od dopuszczania bezsłowego, przerzucania pieniędzy, towaru przez granicę i tak dalej. A więc wracając do reform, do, przepraszam, wracając do czytania, tu pisze pan Czyżewski, były minister na emigracji, ja jestem od 33 lat na emigracji politycznej w Niemczech, że pisze pan minister w państwie prawa, oczywiście biorąc to w cudzysłów, w państwie prawa taki wniosek z urzędu powinien spotkać się z zainteresowaniem organów ścigania, ponieważ w części jego uzasadnienia zawarte są też zarzuty podniesione wcześniej w zawiadomieniach kierowanych do prokuratora generalnego z dniem 23 i 29 maja 2014 roku wskazujących na popełnienie przestępstw przez sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i innych sędziów z obszaru apelacji wrocławskiej. Przerywam czytanie. No a na cóż ja wskazywałem w licznych pismach do szefów policji? Na przestępstwa! Na, na to, czego się dopuścili, narażając moje życie! ci policjanci wymienieni przeze mnie po nazwisku, Mela i inni Mela, Mela polskie nazwisko, popularne w, po, w policji, w Tomaszowie Mazowieckim tak mi powiedziała druga pani Mela z którą rozmawiałem tam na policji a, a inna pani w prokuraturze powiedziała mi co pan ma za pretensje do tego narodu jak mam pretensje do tego narodu no popatrzyłem się na nią jak można rozmawiać z kimś, kto patrzy na człowieka i nie, nie rozumie, z kim rozmawia? No, no jak można rozmawiać z takim prokuratorem? No tacy prokuratorzy wzięli tą, tą sprawę, otrzymali od tych jakby, policjantów i przekazali do pani sędziny. I pani sędzina skazała mnie 1 sierpnia. Panie ministrze Budka, panie jest szanowny, szanowani wczeladzi człowiek. no przecież nie będę jeździł, protestował głodem się morzył jak pan yy, Kękuś doktor no ja jestem magistra, nie doktor yy, w, da, dalej pisze pan Krzyżewski w państwowo podobnej strukturze której wyrazicielem stał się prokurator generalny zawiadomienia z dnia 23-29 posłużyły za przyczynę podstępnie przeprowadzonej na polecenie prokuratora generalnego i w uzgodnieniu z prokuraturą operacyjną w Krakowie, o właśnie, Kraków, operacji zatrzymania pani Danuty Gaszewskiej, a następnie w warunkach zarządzonego braku lekarstw i dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej stały się okazją do przekonwojowania jej przez trzy komendy policji, trzy areszty śledcze i osadzenia w zakładzie karnym w Grudziądzu. W tak zwanym rygorze zaostrzonym, gdzie doznała kolejnego już ataku, szoku, anafilaktycznego, będącego następstwem braku diety, i ostrej dychawicy oskrzelowej. Bez dostępu do leków, które jej odebrano i do lekarzy, którzy sprawowali do tej pory stałą opiekę medyczną, prawdopodobieństwo wystąpienia trwałych uszkodzeń organizmu, prowadzących do utraty zdolności chodzenia, mówienia, pogłębiającego się paraliżu całego ciała, i w końcu śmierci pani Danuty Gaszewskiej, jest bardziej niż prawdopodobne. Tym bardziej, że taki jest finalny cel podjętych za zgodą prokuratora generalnego działań. Prokurator generalny, oddając w ręce Zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym los świadka i pokrzywdzonej pani Danuty Gaszewskiej oczywiście zadbał przez swą intencjonalną bezczynność także o bezkarność osób podejmujących przestępcze działania, a jednocześnie odebrał skutecznie możliwość odwołania się przez panią Gaszewską i przez jej przedstawiciela do zasad ujętych w zaleceniu Recommendation No. 98.7 Komitetu Ministrów Europy, Rady Europy do państw członkowskich w sprawie etycznych i organizacyjnych aspektów opieki zdrowotnej w więzieniu przyjętych w dniu 8 kwietnia 1998 roku podczas 627 posiedzenia przedstawicieli ministrów. Wykluczył, nie odpowiadając na zawiadomienia kierowane do jego przedstawicieli prawo do powołania się pani Danuty Gaszewskiej na inny akt prawny Unii uzgodnione jako zalecenie, recommendation znowu numer 2006 przez dwa Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich Rady Europy w sprawie europejskiej reguł, europejskich reguł więziennych przyjęte przez a to nowo, Europejskich Reguł Więziennych. No, tego też nie znają w Polsce. Przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 na 952 posiedzeniu delegatów. W chwili, kiedy niniejsze wystąpienie dotrze na adres Poczty Elektronicznej Prokuratora Generalnego pani Danuta Gaszewska, Zgodnie z wytycznymi prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie P.m. myślnik KOT i jej no to nazwisko. I jej przełożonego prokuratora Janusza Środy to też żydoskie nazwisko który w 2005 roku uniemożliwiając ujawnienie skutków działalności operacji Grafit wystąpił między innymi przeciwko decyzji generała Stacanwalcz Hamburg, domagającej się przyznania pani zanucie Gaszewskiej ochrony policyjnej będzie, a to sprzeciwił się decyzji prokuratury generalnej Landu, Landu Hamburg prokurator Janusz Śliwa. Śliwa, tamta Kot, Kuzar Kot z Krakowa, prokuratura apelacyjna. w się przyznania pani Danucie Gaszewskiej ochrony policyjnej będzie dalej pozbawiona leków dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i pożywienia, pozwalającego na kontynuowanie przepisany przez lekarzy diety bezmęcznej. Będzie piła wodę z kranu i odżywiała się resztkami placków ryżowych nabytych w więziennej kantynie. Tutaj trzeba by na marginesie przypomnieć wierszyk Miłosza, który skrzywdziłeś człowieka prostego. Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę prokuratorów koło siebie mając. Do postanowienia prokuratorowi do postawienia prokuratorowi generalnemu, w punkcie trzeciej wystąpienia upoważniamy przede wszystkim treść jego wystąpienia. W dniu 24 kwietnia 2014 roku, i stanowisko zaprezentowane przez niego w dniu 26 czerwca 2014 w trakcie posiedzenia Sądu Najwyższego poprzedzającego podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego o treści jak wyżej cytowanej. Może troszkę muzyczki włączymy. W przypadkach prokurator generalny wykazał się dramatyczną nieznajomością reguł prawa wspólnotowego i orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W szczegółach znalazło to odbicie. W pismach kierowanych przez panią Darytę Gaszewską i jej ustawowego przedstawiciela do prokuratora generalnego pod 25 kwietnia bieżącego roku, na który do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi. Prokurator generalny zareagował także na wniosek z dnia 15-7 2014 uznając prawdopodobnie, że jest zwolniony z tego obowiązku. Aha, z tego obowiązku. Po tym, jak został poinformowany, że operacja pozbawienia wolności Pani Danity Tygaszewskiej w dniu 2014, i będąca w toku operacja pozbawienia jej życia, współprowadzona przez prokuraturę operacyjną w Krakowie na polecenie Marka Staszaka, Staszak, prokuratora prokuratury generalnej Edwarda Zalewskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Prokuratury, Jerzego Skorupki, Sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wiesława Sturzika, byłego funkcjonariusza WSW, WSI, Sławomara Głomickiego, zastępcy dyrektora Departamentu Postępowań Przygotowawczych Prokuratury Generalnej, Andrzeja Matejuka, byłego koleganta Głównego Policji i innych, znajdują się w stadium końcowym. W Dalej pogłębianych źródeł uzasadnienia zarzutu postawionego w punkcie trzecim mniejszego wystąpienia należy wskazać na potrzebę przyswojenia sobie w oryginalnej treści wymienionych w tym punkcie przepisów i całości postanowień decyzji ramowej. Rady 2001 przez 220 WSISW wraz z pełnym tekstem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012 przez 29 Unii Europejskiej. Zawarte są tam odpowiedzi na pytania dotyczące przestępczego celu praktykowanego generalnie. Przez organy prokuratury procesu stygmatyzacji, kryminalizacji i wiktymizacji ofiar, które na drodze, w cudzysłowie karnoprocesowej, procesowej towarzyszą stanie planowo i odgórnie bezczynności, przechodzącej w stanie gwarantowanej bezkarności odwracania śledztwa, a no to jest to samo, co w moim przypadku. Gdzie zgłosiłem yy, konkretne zawody, postawiłem w obecności policjantów, a policjanci odwrócili kota ogonem i yy, prokuratura odwróciła kota ogonem. Rozmawiałem przecież z prokuratorem osobiście w obecności świadków. Mówiłem, co to jest, w co wrabiają. To zapytał mnie tylko, yy, bo zobaczył po obejrzeniu legitymacji dziennikarskiej, czy nagrywał tą rozmowę z nim. Nie ma tego prokuratora. Procesyjnie no, z drugim. Prze, się do, do piszkowo. No to on się. Wracając do tych tutaj zarzutów w stosunku do tych osób wysoko świeczniku, które jeszcze wyżej postawienie minister im stawia. Wracamy do tego. Wracamy śledztwa i ty wydawcze. Oto to. To chodzi o to, żeby się wygadała. Żeby ją tak przygrozić, żeby wykłapała powiedziała co trzeba i wtedy może tam już być to coś, co ma być. To tylko zbyt łatwo dostrzegały przykłady ze strony jednostek organizacyjnych prokuratury reprezentowanej przez prokuratora generalnego, czyli przez nikogo. Zamykające ofiarę przestępstw drogę do wszczęcia produry sprawiedliwości i uzyskania dostępu do profesjonalnie zabezpieczonej, a przez przepisy wspólnotowe i konwencjonalnie gwarantowanej ochrony praw, ofiary przestępstwa i członków jego Najbliższej mnie, panie ministrze Budka, chodzi o to samo: o zapewnienie mi przez pana ochrony praw ofiar przestępstwa i członków jego najbliższej rodziny. Jak również innych obywateli w Ja tutaj dodaję, włączam jeszcze pana Kękusia do ochronnego rodziny kłosy już w tej pamięci matki nikt nie obrani, bo już nie żyje. Ale jakiś naprawiony krzywd być może powodu też jakąś zmianę w tej osobowości takiej pokrzywdzonej, którą obserwujemy od pewnego czasu. A przecież można z kulturą z muzyczką Ponadto za Ponadto zatem w punkcie czwartym zawód działania prokuratora generalnego i konkretno przeciwko postanowieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego w Rady 2012 przez 29 Unii Europejskiej i przepisom konwencji z dnia 4 listopada 5 z tym samym wyrokiem i uchwałą TSU, ETPC, osoby najwyższego, historyczne, autorskie wystąpienia prokuratora generalnego przeciwko postanowieniom dyrektywy. Zawarte w punkcie 9, 19, 22, 25, 36, 37, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 66. Teraz w artykuł pierwszy, artykuł drugi, punkcie pierwszy, litera A, litera D, artykuł trzeci, punkt pierwszy, artykuł ósmy, punkt piąty, artykuł, artykuł dziewiąty, artykuł dziesiąty, punkt pierwszy, artykuł jedenasty, punkt czwarty, artykuł trzynasty, artykuł czternasty, artykuł piętnasty artykuł 18, artykuł 20, artykuł 22, artykuł 23 pod drugi B i litera C artykuł 25, artykuł 21 wskazując na obowiązek państwa polskiego i reprezentujących go organów administracji państwowej stosować bezpośredniego przepisów wspólnotowych i konwencjonalnych, zapisanych w tekście Konstytucji i w aktach stowarzyszeniowych zarzucam pokładowi generalnemu in konkreto powodowanie działań wyrażanych przeciwko zaleceniu recommendation znowu 2002 z dnia 19 stycznia 2000 i zalecenia rekomendacyjne z dnia 6 stycznia 2008 oraz przeciwko wyrokom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w szczególności wyrokowi etp z dnia 17 października 2006 skarga nr 52967 przez 99 wyrokowi Wielkiej IBC3 z dnia 3 października 2006 skarga 43, przy przyzoroczy paragraf 32 wyrokowi 4 sekcji etp do z dnia 3 listopada 2009 skarga numer 303 03 rokowi czwartej sekcji Etypeczetna. 19 maja 2009 skarga numer 18353 przez 03 oraz występowanie przeciwko uchwałom składu 7 sędziów Sądu Najwyższego. Z dnia 18 grudnia 2013. Sygnatura akt 1 rzymskie KZP 19 przez 13. I z dnia 26 czerwca 2014. Sygnatura akt 1 KZP. P14 przez 14. W tym stanie rzeczy wobec bezczynności prokuratora generalnego, co do zasady, w zamian przez niego czynności procesowych, ich celowo do sprzecznych z rezolucją prawem decyzji, skutkujących nie upływem czasu w sytuacji, w której jednocześnie podawane są z niego działania dzielnym z prawem, mające doprowadzić do pozbawienia pani Doroty Engasiewskiej dostępu do sądu w ogóle, w razie artykułu 6 konwencji z dnia czwartego listopada 1950. i niniejsze wystąpienie korzystając z działalnego pełnego mocnictwa stwierdza pan Andrzej M. Czyżewski w pierwszym rzędzie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sprawiedliwości ze względów formalnych niniejsze wybrony zostanie także niezwłocznie przekazane na adres poczty elektronicznej prokuratora generalnego. W tym jednak przypadku bez oczekiwania. Zmianie i panu Deryntry-Goszewskiej na załącie przez niego albo w jego imieniu, na przykład przez prokuratora Sławomira Gorąckiego, on wcześniej w tekście mniejszego zawiadomienia, w sposób procesowy, to jest terminie, stanowiska wobec stawianych zawiadomieniów zarzutów. Nie spodziewam się, że dostrzeże on swoją rolę, a to, to, to, to nie wiem, tu tak na ogłoszenie się taka uwaga, to to wszystkiego mogę się spodziewać. Po tych ludziach to wszystkiego można się spodziewać, panie ministrze Czyrzewski. No, należało się spodziewać. Można się spodziewać e, no no, można się wszystkiego. Spodziewa się, że dostrzeże o swoją rolę jako osoby aktywnie uczestniczącej w realizacji przykładowo wskazanych czynów przestępczych i zachowań, wartość bezprawnych, na której charakterystyki właściwą deklarację w teoretycznie istniejącym państwie prawa. Ja myślę, że, tu też tak na marginesie go. myślę, że państwo jest państwem prawa. Jest praktycznie państwem prawa, tyle że może nieobowiązującego tych zączyńców. I tyle. No. A nawet to możemy zrobić taki, taką sympozjum takie z udziałem pana ministra Budki i czy audycję telewizyjną, radiową i porozmawiać. W, w telewizji z smodium jeszcze wiarygodne, czy yy, wiarygodne i, tam, yy, i w Radio Maryja. Moglibyśmy też tam na przykład porozmawiać z panem ministrem Budką na temat tego, czy mamy do czynienia z teoretycznie istniejącym państwem prawa, jak uważa pan minister Czulawski, czy też tak ja jestem skłonny podejrzewać z państwem prawa. Tyle, że brakuje w tym państwie prawa prawników, bo są złotyńcy, bandyci o żydowskich nazwiskach, członkowie będy. Bandy to jest, widzisz, związek. Bandy to jest związek po żydowsku. Związek, związek przestępczy ale więc ci przestępcy wraz z dopuszczalnym do Przestępcy. Ci przestępcy są sądziami. Prokuratorami, ministrami. To nie do pana ministra. To nie do pana czyszczę um, z budki. Nie. nie posądzam o, o żadne, żadne złe intencje. Absolutnie. Młody człowiek. I tak dalej. To bez Prokurator ma bo... szczególnie sprzeciwiania się prawom drobnych pieniędzy, stwierdza Pan Czelewski, drenażu karnego rynku kapitałowego. I wiem, szczególnie przez ustawy zobowiązani do przestrzegania uchwał składu siedmiu sądów Sądu Najwyższego, będących uzapieganiem prawa wspólnotowego i konwencyjnego. W tej postaci, jak wyżej. Zamiast tego obserwować, pozostałoby proces kreowania, dewiacji karno-procesowych, jak ołacanie śledztwa i areszt wyborczy, zazwalających na ukierunkowaniu stygmatyzację ofiar przestępstwa, często prowadzącą również do fizycznej likwidacji, tych ofiar, jak pani stanowi, fizycznie, które występując jako świadkowie i pokrzywdzeni, stają się zagrożeniem dla dalszego istnienia coraz bardziej profesjonalnie działających grup przestępczych, kontrolowanych przez władzę narodową. Przestępczość w przewodach których prawie zawsze występują krajowi sądziowie i prokuratorzy lub członkowie ich rodzin. Kończy pan Andrzej M. Czyżywski, były minister do spraw informacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie był członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i tu się tam jeszcze powołuje na ustawę o informatyzacji. A tu pan minister Boni, chyba o ile sobie dobrze przypominam, wprowadził. Pan minister Boni, dobrze, być może ustawę nie złe ja skojarzyłem z wprowadzeniem informatyzacji, ale dobrze kojarzę pan ministra. Telefon też gdzieś tu komunikowania, Dobrze kojarzę pana ministra jako osobę uczciwą, tak jak biskup Sowa prawosławny uczciwy, ale jak ten skwalc w Katowicach że się wypierw oczy, współpracy ze służbą bezpieczeństwa te wywoławskie chociaż każdy świtł troszeczkę coś tam nie? coś tam przekazał taki jeszcze żył w świętej pamięci koledze przekazał coś chyba a ten jest zaparty, ten muzyk. No więc tutaj już może muzyczki nie będziemy Na razie włączać, a przyślemy aktualne, takie dla urozmaicenia, do pana Grzegorza Ludźwieckiego, który tam w tych okolicach do Śląskowego, do gdzie tam zna, wynaleźli zakupi za środowisko finansowania przez kolegów, weblonie, Haczkiewicz, Zemer, czy jak to się nazywa? Raczyński, fałszywy hrabia. Jak ten kolega, fałszywy hrabia. Fałszywca, a to nie jest stwierdzenie, że jasna. Pana Jarosława Kaczyńskiego, który do herodostwa nigdy się nie przypisywał. Jarosław Kaczyński, Pana i Sprawiedliwość, Ścisłe Cierownictwo. 29 czerwca 2015, godzina 20.59. Autor Szanowny Panie Grzegorzu, Pan Czerzewski. Pozostaje mi przyłączyć się do zgłoszonych przez Pana wątpliwości w sprawie programu P. cookiesa Pan Cookies i jego epigon są na dobrej drodze do uzyskania efektu zjazdu po pochyłej. Powiem przesyła panu tekst, który popełniłem w odpowiedzi na kilka pytań kierowanych do mnie ze strony zaupokonych aktywistów ruchu społecznego Pana Kukiza, który powoli, który powoli robić zrobić miejsce w tym towarzystwie. Płaty szły ze spółek morskich po 25 tysięcy społecznych <śmiech> <na> pieniądze samorządowych, poparcia <śmiech> na kupi za za co dalej za a hałas kiedyś w życiu już od tych tam lat. Tak. <śmiech> społecz, społecz, społecznikowcy. Dowiedz ja, się, co ludzie zaufania. Pani Lubak, ostatnio też przesłała do mnie wypowiedzenie, zaufania dla, dla tego. Piosenkarza. Ruchu Kuki, który powiedział, że widzę do siebie w tym towarzystwie. Pytanie o przyszłość. No trzeba zapytać o przeszłość. Jak, jak w ogóle widzieli tę przeszłość? Swoją z tym, jak widzą Cię swoją przeszłość w tym piosenkarze? Ja bez kłopotu nie miedzę, ten ten śpiewam. Ja bez kłopotu nie widzę. Z no, taki człowiekiem iść do spółki pokazywać się do jednego wiąc. Przecież to jest nienawiść, to, to jest, to jest, to jest język nienawiści, A I jest, jest miedzyści. Miedzyści, jak niejowuści? Fotka niejowuści, jak tylko spodziewać. Ja mówię ja ja tego człowieka. Bo, tego estradowca. Jak ja Was kłopotu niejowizę? Ja <śidem> co to jeszcze na a rządowi to polecam na A nadzieję, A rówieśnik, a rówieśnik, a rówieśnik, a rówieśnik że na ten kontakt stworzył rząd Jeżeli to to zostanie urażony i przelegony. Wreszcie był minister, żeby był. Na uchodźstwie, nie a ale przyjętego w Polsce są symbolizacje przez Kiszczaka Jerozolskiego z polką. Z polką, jak powiedziałbym się wiązało dawno we Wiedniu, Czasarskim Królewskim, ale do tych. Ludzi zmielonych, jeszcze niezmielonych. Jak e, pan, jak sobie odpuszczał temat na czas po wygraniu, tak zwanych wyborów parlamentarnych, radzi pan Czyżewski, który zna się na polityce, bo był ministrem w władzy ministra na emigracji. Zresztą osoby wypowiadające się w imieniu pana o tej sprawie i zazwyczaj sobie trudu zjawiska poglądów świętej pamięci profesora Jerzego Przestawy. Znam go, pisze pan czy, czy, Czyżewski. Byłem w i wyżytowano w Browę w Złogocławiu. Referendum to ta droga podrzucona na koniec przez Komorowskiego skończy się Legalizacja, realizacja. Trzeba najpierw wygrać wybory, zdobyć w przyszłym parlamencie minimalnie 3 czwarte głosów i wydać konstytucję. Oczywiście można domagać się wprowadzenia nowych już teraz w oparciu o istniejącą obwolę wyborczą, ale do tego trzeba realizować Osób myślących i znających procedury. A z tym jest gorzej. No, uwaga na Maginocie, nie wiem, jakie jak ze znajomością ty wizytow, pan, tych wizytowań, tych pana przystawy, ja, ja mam trochę odmienne zdanie na temat poddoświadczenia i, i, i zdanie na temat przystawy. świętej pamięci, tam nie wiem, jak to tam było z tym. Ale, to jak powiem, to byłby najlepszym pomysłem dobra dla żadnego z państw, które wyszło spod dyktatury. Absolutnie. Jakby to jest dyktatura pieniądza. Człowiek. Aj Polisławcu, w Białej Górze, Aj w Członadzi. Człowiek prosty, taki jak minister Budka, gdyby chciał kandydować na posła, to przecież nie ma ona pieniądze. Bezkąd? Ten młody człowiek małym rodzajem w pieniądze, małym w Beliczy Radzi. A przecież mój Czarnyc powiedział, że z całym pieniądze trzy bo on Zapłacił zespół paryka, czy piski i zespół zaprosił ten live jakiś tam i to co jest afro, afro, czy coś śpiewał, śpiewał, śpiewał, śpiewał, śpiewał, a potem, potem pani to pisała przedstawiliśmy to wszystko tutaj Byłego kolegi kolegi Miesiowskiego no. kolegi, kolegów, koleżków i teraz sobie robi dobrze Y, Propagandę, jakie to wspaniałe koncerty, jak to wspaniałe. Zwonił pan, czelać z Łębecką, z Łębecką, z Łębecką, z Łębecką, z Łębecką, z Łębecką, z Łębecką, z z Łębecków, Tak, tak, by wziąć, wziąć. Oczywiście, nie życzę tego. Nie życzę tego, że komu wziąć. Życzę należy. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, Tego się ludziom życzy. Ale nie jakiś zdan. Czy radzi? A jeszcze gorszą. Jaki park pozrobił z pomocą dotacji u nich? parking? Jaki zjadł parking? A jakie się pracuję w obecności do ludzi. Wykon w ten sposób ma robić prawo w Polsce nazywając rzecz prawem w ten sposób można robić posłów do parlamentu ludzi miaływać na stanowiska które będą robili za posłów Proszę bardzo, wiesz, portowiec ma to w samym, To może być i kuki z piosenkarz. Proszę bardzo, proszę uprzejmie. Może robią, może chciałaś, znajdzie tyle samorządowych pieniędzy ze spółek polskich, wyciągnie kasę i wyrazi na czarną gochówkę. Chyba wyciągniemy tutaj wspólnej świadej. Kalkulatora pomeralnego z fotela. To innymi nawolami. Z nami. Ale Nie krzykiem. Nie z tą i widzielnikiem tym człowiekiem w wizerunku, psucia wszystkiego. ale tym, co radzi dobrze były polityk, minister Paweł Grzegorzowi, na którego temat nie wypowiadamy się, bo tutaj, żeby nie... Tutaj wracamy do tekstu. Dziękuję panu Grzegorzowi. Tyle się wypowiadamy, ale nie, roz nie rozciągamy. Nie, nie tłumaczymy osadzenia kontekstu, żeby nie rozciągać. I tak już długiego czytania. Aha. To, to chodzi o to, żeby, jak to jest ten iowy. Zdanie moich kolegów poradzią i prezentowany tekst jest z, z wielu. Z państwa można zacząć od sprawiedliwości. Od sprawiedliwości. Od wolnego od sprawiedliwości. I to, Okay. opcja zerowa tu jestem zaskoczony przeczytaniem, bo nie słyszałem jeszcze takiego pojęcia mogę się domyślać czy chciałbym się domyślać że chodziłoby o uznanie przez kościół katolicki w Polsce przez episkopat polski znowu od samego początku. Tak jak życzę, mają e, znają na Facebooku, który nadesłał e, do mnie o 10.20 siedem informacje o sprawie tam byłej żony, no żeby miał no, kościoła katolickiego z kościelnych Bo ja to, że wierzę. Bo tak samo Kościół katolicki powinien poznać. Zanim na Boręcie, że załatwali to, za nieu wierzę. Zaluje się od samego początku. I dopiero wtedy Kościół. Poloka ja i katolika na bracji od 36. W drugim kościele, w ludzie, się i powiedzieć, moja kopa, moja kopa, kopa, I zapytać, w jaki sposób, jak mogę zapłacić za tak nakazują do wielka kościoła świętego tak docierał się mój Jezus Chrystus wypowiada się w grzechu pochłyś uczyć to jest Twój dowódek A resztem migracji emigracji pisałem i mówiłem o to jest w Łodzie do Europy i trzeciego programu PL w 1992 roku. A to w tych latach ja też pisałem. Też pisałem dużo mówiąc. Ale ja zajmował się z programami międzynarodowymi i trochę tym co w Niemczech. Dzień wieczornych były produkowane w piętnastolatowych odcinkach na no, literze obu rozgłośni. Później było znaleźć moje wypowiedzi w wywiadach publikowanych od 2002 roku na stronach prawo wszystkich tygodników. No proszę, proszę, to, no, być może spotykałem się z panem Czyżewskim e, na ramach tygodnika Solidarność, na ramach katolickich pism, tygodnika Ład? Być może, być może. Pozostaje wypowiedzieć pytanie, i co? I nic? Proszę Paść odpowiedź. Ale nie u wszystkich. Zaczęcie platformy, no tak zwane rozsądne, przewidujące szeregi piszą, zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa dla ich dalszego istnienia tak zwane rozsądne i przewidujące szeregi pis kogo tu, kogo tu poza ministrem dziobry może mieć na myśli pan Krzyżewski. No to też można porozmawiać w tej audycji. postulowanej audycji radiowej, czy telewizyjnej i telewizji trwa wśród tych rozsądnych i przewidujących szeregów PiSu, ma na myśl. Zdaję sobie sprawę za bezpieczeństwo dla dalszego istnienia tych obu które zawarte jest w rozszerzaniu rozszerzania klawiatów ustrojowych z systemu okręgu stolowego, w którego powstają obaj kaczewscy oddały istotną rolę. Że... No, tutaj Przewodem, przepraszam, i taka szczera glosa na marginesie, uwaga komentatora, czytającego ten drugi dzisiejszy list. Bóg, mieć złoczący kiszczak to odegrania istotną rolę w rzeczy złej. Po latach 25 przychodzi szafą i mówi doznają znają Wiem, za czym się zadowoleni. To są słowa biskupa polskiego, Biskupa w Polsce, który wywodzie, w zawodzie, w w Zowodzą w ten sposób. Poznań się na tych szalkach. Nie wszyscy muszą rozpoznawać ludzi w pierwszych trzech sekundach. A więc wybaczą i to pełni w prokuraturze, która od taka przytomna. Kiedy do że powiedzieć do tego e, no, do tego nasz gdzie ja się do Tomaszowa zgłosiła się jakaś sprawa przede firma i w ogóle ta do do do do do do do do do do do do do do do do do to, do no. do do do do do do to, do do się do pilna, pokańca, delany, czy ta, czy ta, jak Bóg kluczy był głodujący człowiek, z do pinoania, iskania, To takich taki sam, jak nie, jak ten, jak ten, jak ten, jak ten, jak ten, jak ten, jak nie nie, nie jak i jest kosztym no korzyści materiałanych tak, przeskłanych z tych Maćkarów, tego, tego, no wiadomo o kogo chodzi. No tego tam nie chcę się czepiać tutaj, prawda. Tam taki tam rzecznik, tam taki. I co, co się dowodziło tutaj do renegacji w Niemczech? No, podobno. Tam gdzieś w Tynkojciech szpiegowskim i tak dalej. I tacy, tacy ludzie, Mogą, jak taki kiszczak, na przykład co ludzie mogą przyjść i powiedzieć jestem nad gabem, mocno już nie zależy mogę wszystko y, wysypać, wyklepać mogę mi dać w czapę no już wszystko jedno już tak może powiedzieć taki kiszczak życie albo kocąstwo, jak życie namiły albo koczą z jak życie namiły to może Yy, po powiedzieć, jaką on zagrała rolę w Magdalence. I gdzie jest to, co wywiózł wywi wywi brat z Magdalenki w dyplomatce? Ta złowa, o której Dudek, profesor, z mówi, że nie było tam. To jak nie było, to co było w dyplomatkach księdza, który zostanie później za tą rozmowę, bez kopali? Ludzie, ludzie. Przecież to wszystko jest wiadome. Tak samo jak pochodzenie społeczno latki jest powszechnie. I to wszystkie. przecież to wszystko zostało w Był bo... prezydent. A tak może to tak oczywiście, tak, tak, Fascynacja obłędem. Fascynacja obłędem. To tytuł książki dzieła pisanego. Realizowany jest właśnie plan obsadzania wszystkich stanowisk. Przytaczamy dalej, czytamy dalej realizowany jest właśnie plan obsadzenia wszystkich stanowisk, które i tak do tej pory podlegają nadzorowi oficerów prowadzących. A to to, to, to jest, to, to, to jest no, w zakresu odpowiedzialności pana Strogi. On tam prowadził te geszefty pana świętej ostatnio, tak? ostatnio. tak? To on występował w tej roli. To tam to można zakładać partię bo się na tym zna. Bo jest Na tym znam cię ja. Ja napisałem Bo jest stroga, ale jakiś przerób, który to no. byłbym w Pana Polska to ukryć kosztytu, a oni sam sobie zrobi pisałkę głupi, chodzę do Boga albo będzie stroga. Głupie to wszystko takie jest w tej Polsce i te ministry i ta mówi powiedz mi, powiedz mi, że Powiedz im! Powiedz im! Powiedz a ty głupi płaczy. no, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, prezydent, czy ty, ty, ty, ty, ty, ci ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, na ty, ty, na ty, którzy ty, do się żeby zapewnić, że ty, w Warszawie. Da. Tak jak ten zespół z y, Czech śpiewał, co Walczyk da, czy tak, co tam, Rosiewicz śpiewał, co tam. Kukis teraz śpiewa, co on tam da. A komisja wyborcza daje wolok, wynik 27%! 37%, 20%! O delegacji Tutaj pisze o 27% czy tam kto zapisze? to pan o to, to to, to, to 27% że go przepraszam, pan ministra. Pan Grzegorz że nie mogę dać. o 27, to Basiu, pan ja nie Basiu, dać. pan co, co, 40 co, to jest? co, co, co, się się Proszę, nie w kierunku. Kto się pytał? Koledzy, zarobić, proszę, ja to robię. Za te za te dopłaty, za, za, za te nieprawidłowe bajony. Herody, szpil. Mam nadzieję, że zagramy. Proszę zobaczyć, szanowny panie nieostrze na emigracji że tak po dopisuje te komentarze, głosy, No ale to jest y, również efekt multi kulturowego. Zarządzia Polakami potwierdą przez apartheidowy aparat rasizmu antypolskiego kryptosjonizmu, hazarskiej, przemocy nad ludzi Nad tym, co Bartoszewski nazwał tradycyjnym językiem nienawiści antypolskiej. Przykro mi przykro mi miałem inne zdanie trochę lepszy o tym życie. Znałem go osobiście parę lat, coś tam było pozytywnego, miłego, sympatycznego, i nigdy bym nie pomyślał, że, że zapiszę się sam na głupią starość do takich ludzi niegodnych, niegodnych, niegodnych nazwania Żydem nawet ukrytym, że jestem niegodnym nazwać tego. Panie Łukaszu, wszystkie rządy i rządy państwowe, których czerwództwa nie pochodzą z bezpośredniego i samodzielnego wyjmowania przez prezydenta oraz niepodległego bezpośrednio rzadzowi rządu, na przykład prezes Narodowego Banku Polskiego. Któreś ewentualne odwołanie jest zależne od woli sygnał i to kwalifikowanej woli, są właśnie zabezpieczone przez rafę. Co pod tym uważaniem znajdzie to w moich publikacjach, które gdzieś tam kojarzą. No tu pewnie jesteśmy zgodni. Reakcja to jest. No, nieidega, nie, nie, organizacja bandycka, banda taka, która y, nie liczy się z niczym i, i żadnego szacunku nie ma do życia, zdrowia człowieka. Mogli no przecież zabić. Tak jak kobiety zabili w szpitalu. Przecież znażają w ich obecności ciśnienie i tętno. i tyle <zysyjny> fotografiach udokumentowane w internecie. Przy świadkach. To przecież ten to człowiek, Będą nie mały to, to wszystko jedno. Jakby zobaczył, że ktoś ma takie ciśnienie, to wezwałby jednak małego lekarza, skoro to ma takie ciśnienie na tablece. A to byli złoczyńcy. To byli zorganizowani bandyci. Panie ministrze Budka. Obstawiani przez swoich kolesiów. To ta sama banda która jako mafia uczestniczyła w tym dobijaniu ludzi w karetkach ratunkowych. O! Dobrze, że nie widzieli, Dobrze, że są musiały... Dziękuję panu policjantom. Eee, dziękuję panowi. Nie panowie przy, przy tym obecnym. Byli trzej inni, zdarzeni po nazwisku, wymianiani. Ale nie ma potrzeby ich teraz po nazwisku wymieniać. Za to, że tak zrobił dobrze, że musiałem iść sam do szpitala i tam mi znowu dano jakieś dwa zastrzyki, które postawiono na nogi i pozwoliły mi przyjść do domu, żebym zgodnie z na, nakazem lekarza, żebym sobie odpoczął. Natomiast ten, ten odpoczynek w godzinach już po 22 został zakłócony przez tych samych dyrektorów policyjnych, władzach policyjnych. Które przyszły, by budować mieszkanie w poszukiwaniu stare opieki do, do gry w pokrywę, którą chciałem im oddać. Zapokrytowali ją wcześniej, ale my chcieli tego pokrytować i oddać. I to nikto się nie chcieli zabrać. Bo przyszli z nakazem wykończenia mnie. A nie? w celu wykończenia czarności przewidzianych prawem. partie polityczny powstałego ruchu społecznego, o którym tak ciepło, nazywając Pana Kukizem, między innymi tchórzem, wyrażają się właśnie w imieniu Pana Kapiowskiego albo komitetu politycznego. A tu tak to nie zły, pan minister, bo mówię o to, że Kukiz jest tylko rozwodziałem. okazuje się tylko rozwodziałem w rękach kolorowskiego, Ja zabieram nie A więc to the the to, to co nie skasować. Idzie koncertem wypracają w po Polsce. Kupcie auta i z którymi będą to jeździć. No, Zabnę się jeździć. No to dorzuccie się. Dorzuccie się, głupi polacy. No ja nie jesteście tacy głupi. Dorzuccie, tam do Kukiza. A był ty mężki. Pamiętam, co z tego na tego pierwszego? To nie za go dorzucił. Ha? Ja Załóż dziósteczkę i dał i płacił. A może nie za swoje, nie wiem. Ale jak to rozmowy z PSE, no to po bo nowo, Rabunek już wpisał. Borek, Borek, Borek. Tego, ja wpisze, no, Marek, Marek, Karolka Krzyśka, ja tego, wpiszę to, te, tego, tam z Dłodu nie naszego nas. I tego wpiszę. Eee, z tego eee, kukier wpisze, wszystko wpisze teraz tego, to ja daję mu to głowę, wpiszę oto ciekawe coś tam, wszystko bym tu podpisze wszystkich na jedynki kukier wpisze na jedynkę, wszystko tam podpisuje na jedynkę mu tylko tam co potrzeba, podpisuję wszystkim z tego, z tamtego tam podpisuję bez tego na przeszłość harcerską, taką, Magdalenki tam wszystko. Przy... Pana kupienia społecznego, w cudzysłowie. No w cudzysłowie, bo to nie jest ruch społeczny, tylko to jest gadżet! Wielki gadżet! Chaczkiewicza, który chaczkiewicz oddał swoich, a ja nie, nie wychowałem dlatego, się nazywa. Kukiewa i siebie. Po 25 tysięcy, za ostatnio zbierali. A ten pracuje w spółce, dostaje robotę w spółce, robi za tego szefa spółki, czy tam za redzór spółki, jak to teraz z Orsusa, tak czy z Orsusa w tym, czy z Orsawa w tym w Będziolę. Szef odzórcze jednoosobowej spółki y, ty, ty, miejskiej. I przejeżdżał z Warszawy raz y, y, na miesiąc, żeby skasować. Za to, że go kolega z wędzinach zrobił ojej, ojej, ojej. A ten w tym godzinie to ten był to, no co wyrobił co no się pierwszego tego na, na, na parkingach. A już nie działam się. On tam był w, w tym Załapał się na Smoleńsk, na wycieczkę z Kaczyńskim. Wieczne odpoczywanie, raczej dać panie. A światłość wiekuństwa, niech im sieć. Tam był Schneider, tam byli. Tam byli tam, to jest, To jest właśnie mafia. To jest właśnie mafia, kiedy. Porad, tak ponad podziałami politycznymi, no to jest przykład P2, nie od P2, tylko P2, P2 był później, P2 było wcześniej. Masoneria, P2, Loża. I tam był ten Marcinkus, tam byli biskup, tam byli i jeszcze wysocy funkcjonariusze Watykanu, był Bank Ambrosiano tam była. Tam w końcu tego dyrektora znaleźli Masoński znak mu dali tam powieszony pod, pod mostem. Tak prawda powieszony tutaj. Powieszony znak takie przekazanie. I to jest tak, że stoi później tam przekazuje ta jedna pani czy druga, drugiej pani tam te znaki tymi rękami tam, albo literkę L układa, a, a, a ludzie w Warszawie myślą ki, kibice, że to jest Legia, albo tam literkę ułoży tam, albo tam kwadracik tym, tę piramidkę paluszkami, jak rączki składa pani ta Angela, czy ten Merkel, czy ten w Polsce te, te panie, te wszystkie panowie, ludzie, ludzie, co wy tu robicie? Budujecie mosty? Dla kogo te mosty? Dla kogo te mosty? Może taki tytuł audycji? Sympozjum. Sympozjum, dla kogo te mosty? I przypomniałbym wtedy o spotkaniu,